Jan Olbracht i Aleksander Jagiellończyk, dwaj z sześciu synów króla Polski i wielkiego księcia litewskiego Kazimierza IV Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki, panowie o nietypowych dla królów polskich imionach oraz prymas, kanclerz wielki koronny Jan Łaski to bohaterowie dzisiejszej opowieści z przełomu XV i XVI wieku. 33-letni Jan Olbracht, trzeci syn Kazimierza Jagiellończyka, został królem Polski w 1492 roku, po śmierci ojca. Spośród braci uważa się, że był najbardziej energiczny, ambitny i wojowniczy. Jednak przegrał walkę z Władysławem o tron węgierski, ale wygrał batalię o tron Polski po śmierci ojca dzięki pomocy matki, szlachty, której nadał potem liczne przywileje i co może zaskakiwać mieszczaństwa Gdańska, Elbląga, Torunia, Krakowa i Lwowa. Cieniem na jego panowaniu kładzie się nieudana wyprawa mołdawska skierowana oficjalnie przeciwko Turkom w celu odzyskania dwóch czarnomorskich portów. Czy także chodziło o usunięcie hospodara Stefana, rządzącego w Mołdawii? Dlaczego klęska Jana Olbrachta w tej wyprawie pozostawiła powiedzenie za króla Olbrachta wyginęła szlachta? Czy z jej powodu doszło do najazdu tureckiego na ziemię polskiej i odmowy złożenia przez wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackiego przysięgi na wierność królowi? Znawcy biografii monarchy uważają jednak, że Jan Olbracht był najzdolniejszym synem swego ojca. Za jego czasów kształtował się dwuizbowy Sejm Walny. W 1493 roku postępowało jednoczenie ziem polskich, a o zainteresowaniu sprawami Śląska świadczyć może używanie przez władcę tytułu supremus dux Silesie. Niektórzy historycy są zdania, że Aleksander IV, syn Kazimierza Jagiellończyka, młodszy brat Jana Olbrachta, mógł nosić przydomek zapomniany. Jest najmniej znanym monarchą na naszym tronie, do czego przyczynili się podobno jego przeciwnicy polityczni. Po śmierci ojca, mając 31 lat, został okrzyknięty przez Bojarów wielkim księciem Litwy. To był rok 1492, co zachwiało w posadach Unią Polsko-Litewską. Tytuł ten był przecież zarezerwowany dla władców Polski. Książę prowadził trudne wojny z Moskwą, utracił jedną trzecią swego terytorium, ale niebawem w 1501 roku, dzięki tytułowi księcia Litwy, został królem Polski po śmierci swego brata Jana Olbrachta. Polacy chcieli bowiem Unii z Litwą. Poprzednicy Aleksandra opierali się na szlachcie. Aleksander jako pierwszy zerwał z tą tradycją i związał się z magnatami, co spowodowało opór szlachty. Niepłacenie podatków, brak pospolitego ruszenia i to wtedy, kiedy Polska nękana była najazdami tatarskimi. W 1505 roku podczas Sejmu w Radomiu szlachta przeforsowała uchwalenie Konstytucji Nichilnowi, która władzę ustawodawczą przekazała w jej ręce. Ocena rządów Aleksandra dzieli historyków. Jedni widzą w nim słabego władcę, drudzy uważają, że starczyło mu jednak rozumu, aby oprzeć się na ludziach wykształconych, takich jak kanclerz Wielki Koronny Jan Łaski. Jan Łaski był doradcą władcy i uczestnikiem prac nad konstytucją. Jednocześnie przyczynił się do powstania pierwszego polskiego kodeksu praw, statutu Łaskiego. Statut zawierał podstawowe zasady funkcjonowania ustroju i państwa, do którego można było się odwołać. Dziś o czasach panowania Jana Olbrachta i Aleksandra Jagiellończyka, których życie zbiegło się z działalnością Jana Łaskiego, jak ich obecność w historii Polski zmieniła nasze dzieje. Historia Żywa Profesor Andrzej Nowak jest gościem programu I Polskiego Radia, historyk, publicysta, nauczyciel akademicki, sowietolog, autor dziejów Polski. Dorota Truszczak, witam pana profesora. Witam serdecznie. Panie profesorze, dziś bohaterami są postaci o bardzo bogatych biografiach, no ale tym początkiem to będzie historia Jana Olbrachta, króla Jana Olbrachta, trzeciego z synów Kazimierza IV Jagiellończyka. Właściwie dlaczego on został królem Polski? Rzeczywiście, tak jak pani redaktor na samym wstępie naszej audycji zaznaczyła, był Jan Olbracht jednym z sześciu synów Kazimierza Jagiellończyka, a więc znajdował się w dość długiej kolejce do tronów po swoim bardzo długo panującym ojcu. Przed nim był przecież Władysław, najstarszy z synów Kazimierza Jagiellończyka. Ten szczęśliwie zajmie tron w Pradze. Później w rywalizacji właśnie z Janem Olbrachtem w Budzie będzie jeszcze Kazimierz, zostanie ogłoszony świętym Kościoła Katolickiego w 1602 roku. Bardzo uzdolniony, sprawdzony jako administrator Litwy, zmarł jednak w młodym wieku. I tak Jan Olbracht sforuje się na czoło tej kolejki do tronu w Krakowie. Pozostaje do obsadzenia tron wielkoksiążęcy na Litwie. I Kazimierz Jagiellończyk zadbał o to, ażeby podzielić te trony między dwóch różnych synów po to, ażeby ta ciągłość praw dynastii jagiellońskiej do tronu wileńskiego została ugruntowana nie na zasadzie jakiejkolwiek umowy z Polską, ale na zasadzie decyzji jednoosobowej decyzji najstarszego w rodzie, czyli panującego Kazimierza Jagiellończyka, który wyznaczy swojego następcę. To właśnie, że Jan Olbracht i Aleksander mieli zajmować równolegle trony, pierwszy w Krakowie, ten drugi w Wilnie, sprawiło, że bardzo wiele zależało w ocenie ich panowania od tego, jak będą ze sobą współpracowali. Była to współpraca wzorowa. Aleksander uznawał starszeństwo brata, czyli Jana Olbrachta. Był bardzo lojalnym współpracownikiem, choć jednocześnie wytrwałym obrońcą odrębnych praw Wielkiego Księcia i Wielkiego Księstwa Litewskiego w tej strukturze unijnej, jaką celowo Kazimierz Jagiellończyk chciał rozluźnić nieco, żeby ugruntować odrębność istnienia Litwy, zachować jej tożsamość jako wyłącznej własności, jeżeli można tak powiedzieć, dynastii jagiellońskiej. Natomiast zaskakiwać może, że Jana Olbrachta poparło mieszczaństwo Gdańska, Elbląga, Torunia, Krakowa i Lwowa, bo rozumiem, miłość braterska mogła wywoływać taką solidarność. Zanim wspomnimy o samym momencie wyboru, bo jednak na tron Polski trzeba było być wybranym, nie przez ojca, Jan Olbracht musiał wygrać wybory, jakkolwiek były one ograniczone. Gdy idzie o ilość elektorów, praktycznie było to około 40 Możnych panów, którzy zdecydowali o tym wyborze w roku 1492 po śmierci Kazimierza Jagiellończyka, żeby ten wybór uzyskać trzeba było wygrać rywalizację. Nie tyle z Aleksandrem, ile z Władysławem, to znaczy ze starszym bratem, który panował w Pradze i zdążył już opanować w konflikcie militarnym właśnie z Janem Olbrachtem. Tron w Budzie. Nie jest miło w żadnej rodzinie, kiedy dwaj bracia biją się między sobą i to biją się nie na pięści, ale na całe armie. A tak stało się właśnie, kiedy w roku 1490 zmarł bardzo wybitny monarcha węgierski Maciej Korwin. Ponieważ zmarł bezpotomnie, to właśnie otwarło drogę do tronu na Węgrzech Kandydatom, z których najpoważniejszymi byli jagielonowie. Na Węgrzech sytuacja była troszkę podobna jak w koronie polskiej. Głos decydujący posiadała grupa możnych panów, choć formalnie także uczestniczyli w wyborach monarchy przedstawiciele szlachty. Ci możniejsi panowie węgierscy opowiedzieli się właśnie za Władysławem, a to dlatego, że wiedzieli już, że w ciągu lat blisko 20 panowania na tronie w Pradze okazał się bardzo słabym monarchą. To był naprawdę najmniej utalentowany z synów Kazimierza Jagiellończyka. Aleksander, jak o nim za chwilę będziemy mówili, wcale takim złym monarchą się nie okazał. Natomiast Władysław był bezwolny, bez inicjatywy, a zatem doskonale nadawał się na monarchę, którym będą rządzili możnowładcy węgierscy. O Janie Olbrachcie natomiast wiedzieli, że to jest człowiek energiczny, pełen ambicji, gotów do wojennych wypraw, niekoniecznie zawsze zgodnych z interesem postrzeganym przez panów węgierskich. Przypomnijmy, że Jan Olbrach zasłynął już jako wojowniczy i zdolny na tym marsowym polu do wyczynów jako 24-latek, kiedy Kazimierz Jagiellończyk pozwolił mu dowodzić w polu w walce przeciwko Tatarom. Pogromił ich Jan Olbracht właśnie w roku 1484 w bitwie pod Kopystrzyniem. A więc już wiadomo było, że jest to energiczny młodzian, który lubi wsiadać na koń i z mieczem w ręku upominać się o realizację swoich planów. W tym samym zresztą roku zaszło coś innego, także bardzo ważnego. Dlatego jeszcze zatrzymuje się przy tych wydarzeniach sprzed objęcia tronu w Krakowie. Turcy zdobyli dwie ważne twierdze, dwa ważne ośrodki nad Morzem Czarnym, które utrzymywały kontakt korony Królestwa Polskiego poprzez Lenna Mołdawskie, ale także poprzez bezpośredni dostęp do Morza Czarnego właśnie z tym basenem południowym handlu europejskiego, gdzie Morze Czarne przez wieki odgrywało bardzo istotną rolę. Kilia i Białogród padły ofiarą ekspansji tureckiej w roku 1484 i to właśnie miało wpłynąć niezwykle mocno na dalsze losy Jana Olbrachta. Zapadło mu to głęboko w pamięć, że oto 40 lat po śmierci jego stryja, a więc Władysława Warneńczyka z rąk Turków w bitwie pod Warną, znów Turcy dali znać o sobie zajmując... Kluczowe twierdze, które pozwalały Polsce, jeżeli można tak w uproszczeniu powiedzieć, na dostęp do Morza Czarnego. To już nie było tylko widzi mi się, czy jakieś ambicje młodego chłopaka, który marzył o wojennej sławie, ale to był także konkretny interes i geopolityczny i po prostu ekonomiczny Królestwa Polskiego. Połączenie handlu na szlaku od Morza Bałtyckiego, gdzie Polska odzyskała swoją pozycję nad Bałtykiem dzięki zwycięstwu Kazimierza Jagiellończyka w wojnie trzynastoletniej z zakonem. Połączenie tego dostępu do Bałtyku z dostępem do Morza Czarnego przez Kilie i Białogród, no rzeczywiście mogło pozwolić na rozwój gospodarczy folwarków szlacheckich, które już zaczynały powolutku wtedy powstawać, ale także miast, które mogły się bogacić na tym handlu. A więc ta kwestia była niewątpliwie kwestią życiowo ważną, dla przyszłości siły, potęgi, znaczenia państwa. Jan Olbrach to rozumiał. Potrzebę działania przeciwko Turcji, która nagle wyrosła na niebezpiecznego, bardzo południowego sąsiada tej mocarstwowej pozycji korony Królestwa Polskiego nad Morzem Czarnym. To oczywiście niepokoiło także Węgrów którzy z jednej strony nie chcieli tracić swojej kontroli nad Mołdawią, bo uważali się za zwierzchników, panowie Królestwa Węgierskiego, że to Węgrom należy się zwierzchnictwo nad Mołdawią, a nie Polsce. Jednocześnie, jako bliżsi sąsiedzi bardzo szybko rozwijającej się potęgi tureckiej, panowie węgierscy byli nieco bardziej ostrożni w prowokowaniu wojny z Turcją, bo wiedzieli, że konflikt na wielką skalę spadnie na nich w pierwszej kolejności, na ich królestwo. Panowie węgierscy poparli zdecydowanie słabego, bezwolnego monarchę, który już zresztą i tak miał tron w Pradze, czyli Władysława, a przeciwstawili się Janowi Olbrachtowi. W pierwszej fazie tej wojny był zdecydowanie popierany przez ojca i przez matkę, czyli przez Kazimierza Jagiellończyka i przez Elżbietę, która zresztą najbardziej kochała niewątpliwie właśnie Jana Olbrachta, uważała go za najbardziej utalentowanego ze swoich synów, Mimo tego poparcia Olbracht musiał uznać wyższość siły militarnej, która broniła pozycji Władysława i przegrał tę pierwszą odsłonę, zawarł porozumienie z bratem, na mocy którego miał uzyskać prawa książęce w kilku księstwach śląskich, potem nawet na obszarze całego Śląska, który formalnie w owym czasie znajdował się pod zwierzchnością korony węgierskiej. Kiedy wystąpił ponownie do walki o tron w Budzie, stracił te szansę, jego prawa na Śląsku zostały ograniczone. Zresztą Śląskiem się specjalnie Jan Olbracht nie interesował i właściwie sfrustrowany doczekał dopiero momentu śmierci swojego ojca Kazimierza Jagiellończyka, kiedy stał się głównym kandydatem do tronu w Krakowie. I wtedy nieoczekiwanie okazało się, że przeciwko niemu wyrasta inny kandydat, to jest właśnie znowu Władysław. Władysław, starszy brat Jana Olbrachta, był już posiadaczem dwóch koron czeskiej i węgierskiej po śmierci ojca Kazimierza Jagiellończyka. Jak pan profesor przypomniał, czy dlatego stanu na drodze Jana Olbrachta, bo chciał trzeciej korony polskiej, tej najważniejszej? Był rządny władzy, ambitny, zdeterminowany? Nie, znów. Grupa możnych w Polsce. Chętnie patrzyła na kandydaturę władcy, który pozostałby gdzieś w Pradze, może czasem odwiedzałby swoje drugie królestwo na Węgrzech i z rzadka tylko wizytował Polskę, co zostawiłoby rzecz jasna realną władzę nad Polską w rękach tejże grupy możnych panów, którzy chcieli odzyskać wpływy, jakie utracili w czasach Kazimierza Jagielończyka bardzo energicznie, autokratycznie nawet, jak mówiliśmy, rządzącego koroną Królestwa Polskiego. I w ten sposób elekcja w 1492 roku po śmierci Kazimierza Jagielończyka rzeczywiście przerodziła się w rywalizację między Janem Olbrachtem a Władysławem, który wcale nie miał ochoty zajmować tronu w Polsce, był gotów raczej poprzeć kandydaturę młodszego brata, czyli Zygmunta, późniejszego Zygmunta Starego. Zygmunt był blisko związany z Władysławem uczuciami braterskimi, żeby ten młodszy brat także coś uzyskał nareszcie dla siebie, w tym przypadku koronę Królestwa Polskiego. Skończyło się to jednakże tak jak życzyła sobie królowa wdowa, czyli królowa matka Elżbieta Rakuszanka, wygrał tę elekcję Jan Olbrecht, Dzięki poparciu matki, dzięki poparciu także miast, jak pani redaktor już wspomniała, Krakowa, Torunia, to właśnie perspektywa bojowniczego władcy, który może odzyskać dostęp do Morza Czarnego, była także bardzo korzystna dla perspektyw rozwoju wielkiego handlu, na którym miasta by mogły dobrze zarobić. To połączenie różnych czynników sprawiło, że Jan Olbracht wygrał zdecydowanie tę elekcję roku 1492. Władysław specjalnie w tym nie chciał przeszkadzać i w ten sposób Olbracht zasiadł na tronie w Polsce, kiedy jednocześnie tron wileński zajął jego młodszy brat Aleksander. Czy dobrze zrobię, używając słowa, że Jan Olbracht przekupił w pewnym sensie szlachtę, która także go poparła w tym wyścigu do tronu, co uwidoczniło się w wielu przywilejach, które nadał szlachcie, rozszerzył w statutach piotrkowskich później te przywileje, zwalniały szlachtę od cła? ograniczały wychodztwo chłopów do jednego rocznie oraz zabraniały nabywania przez mieszczan majątków ziemskich czy piastowania urzędów państwowych. Czy to słowo przekupstwo jest dobre? Sądzę, że łatwiej jest zrozumieć w kontekście historycznym, który już istniał wtedy. Kiedy Kazimierz Jagiellończyk ruszał na wojnę, te, która jak się okazało miała trwać 13 lat, a w której odzyskane zostało dla Królestwa Polskiego Pomorze Gdańskie, to przecież zaczynał właśnie od podobnego targu ze szlachtą, którego stawką w Cerekwicy i w Nieszawie na tych sejmach konnych w roku 1454 było nadanie sejmikom, potem sejmowi prawa decydowania o zwoływaniu pospolitego ruszenia. Już nie tylko o podatkach, ale także o pospolitym ruszeniu, czyli uznanie prawa reprezentacji szlacheckiej do decydowania o kluczowych sprawach dotyczących państwa. Dlaczego Kazimierz Jagiellończyk, o którym mówiliśmy, że przecież no, nie miał skłonności jakiegoś demokraty, przeciwnie, chciał utrzymać tyle władzy, ile tylko się dało w swoim własnym ręku. Dlaczego zgodził się na takie ustępstwa? Bo nie miał wyjścia, bo wojsko tworzyło przede wszystkim pospolite ruszenie. Szlachta w momencie, w którym miała ruszyć do walki poza teren bezpośrednio Korony Królestwa Polskiego mogła zawsze powiedzieć, nie musimy tego robić, możemy, ale jak dostaniemy coś w zamian. Te ustawy, które podobały się szlachcie, bo wzmacniały jej pozycję, zostały uzyskane właśnie w kontekście przygotowań do wielkiej wyprawy wojennej. Właśnie do tej wyprawy, o której już wspomnieliśmy wcześniej, to jest do pieszczonej wyobraźni Jana Olbrachta od dawna, wielkiej wyprawy, która odbierze Turkom Kilię i Białogród, te nadczarnomorskie porty i która przywróci zwierzchność Królestwa Polskiego nad Mołdawią. Ta wielka idea uderzenia na południe wymagała wielkich środków. Te środki mogła uchwalić tylko szlachta, i armii dostarczyć mogła także szlachta. Teraz już może nawet nie chodziło tylko o pospolite ruszenie, bo ono się nie sprawdziło, jak wiadomo, już w czasie wojny trzynastoletniej. Wiadomo było, że potrzebni są żołnierze oprócz pospolitego ruszenia, żołnierze zaciężni. Ale zawodowcy bardzo drogo kosztują. Żeby ich opłacić, trzeba wielokrotnie podwyższyć sumę podatków, na które zgodzą się obywatele, czyli szlachta. I to właśnie jest istotą owego targu, którego efektem stały się statuty piotrkowskie z 1496 roku. Profesor Andrzej Nowak jest gościem audycji jedynki Polskiego Radia. Historia Żywa Skoro Mołdawia była lennem Polski od 1387 roku, nikt nie chciałby utracić tak dobrego geograficznie miejsca. Król wraz z 40-tysięcznym wojskiem, głównie właśnie z pospolitego ruszenia, wyprawił się do Mołdawii. Był lipiec tego roku, a już w październiku zarządził odwrót. Dlaczego wyprawa skończyła się niepowodzeniem? Siła wojska, determinacja króla, a jednak porażka. Powiedzenie, za króla Olbrachta wyginęła szlachta. Tak, to była bardzo kosztowna porażka, choć inaczej kosztowna niż daje temu wyraz słynne powiedzenie za króla Olbrachta wyginęła szlachta. Aż tak bardzo dużo jej nie wyginęło w tej wyprawie. Natomiast straty polityczne, a przede wszystkim prestiżowe, a prestiż się liczy w polityce międzynarodowej bardzo, o czym się właśnie Polska wtedy przekonała bardzo boleśnie, Polska i Litwa. Te straty były bardzo duże. Tuż wydaje się, że Jan Olbracht nie rozpoznał dobrze, terenu walki dodać można jeszcze, że to był jedyny przypadek, kiedy zakon krzyżacki nie tylko wystąpił jako sojusznik czy lennik w tej wyprawie, ale wziął w niej osobiście udział sam wielki mistrz, Jan Tiefen, który zresztą zapłacił życiem. Wskutek trudów poniesionych w wyprawie zmarł. Krzyżacy ponieśli szczególnie wysokie straty w tej wyprawie, na którą wysłali 400 rycerzy. Wyprawa przebiegła źle także dlatego, że w momencie kiedy już zorientował się w tym specjalista wojskowy pomagający królowi w prowadzeniu tych działań wojskowych w całej trudności przedsięwzięcia i radziłby ograniczyć się do zdobycia chocimia, kluczowej twierdzy, która tyle razy jeszcze zapisze się w naszej historii, żeby przygotować się ewentualnie w ten sposób w oparciu o zdobytą twierdzę chocimską do działań wojennych w następnym roku, 1498. Poniesiony własną energią, ambicjami, Jan Olbracht postawił wtedy bardziej ambitne zadanie, dojść 120 kilometrów na południe dalej do Suczawy, do stolicy hospodara mołdawskiego, Stefana i tam bezpośrednio zaatakować niewiernego Lennika, bowiem Stefan zdradził króla polskiego, poczuł, że może utracić wskutek tej wyprawy panowanie nad Mołdawią. Być może umieści na tronie mołdawskim w tym momencie Jan Olbracht, swojego młodszego brata, czyli Zygmunta, idąc na Suczawę przez bardzo trudny teren, bardzo lesisty, górski stracił bardzo dużo sił w swojej akcji militarnej Jan Olbracht, a kiedy już jak niepyszny musiał wracać spod niezdobytej stolicy hospodara mołdawskiego, wtedy właśnie zaskoczony został nagłym atakiem, w którym zadane zostały dość poważne straty. Powtórzę jeszcze, że nie były one tak wielkie, jak legenda tej wyprawy utrwaliła. Aleksander, brat Jana Olbrachta, wielki książę, Litewski miał udzielić pomocy, wysłał tylko nieduży korpus posiłkowy, a to z tego względu, że musiał sam z kolei osłaniać Wielkie Księstwo przed ewentualnością ataku ze strony potężnego przeciwnika, o którym już wspomniała pani redaktor we wprowadzeniu do naszej audycji, czyli Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, jak również ze strony sprzymierzonych z Wielkim Księstwem Moskiewskim Tatarów Krymskich, ta wyprawa okazała się klęską. Przyczyniła się ona do błyskawicznego pogorszenia położenia politycznego Polski na arenie międzynarodowej, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli. Wybrany na miejsce zmarłego w wyprawie wielkiego mistrza zakonu Jana Tifena, książę Fryderyk Saski z dynastii Wettynów, odmówił zaprzysiężenia warunków pokoju toruńskiego, tego kończącego wojnę trzynastoletnią i przekazującego Polsce. Morze Gdańskie, by postawić raz jeszcze pod znakiem zapytania dostęp Polski do Morza Bałtyckiego. Także Habsburgowie postanowili wykorzystać to niepowodzenie po to, żeby naciskać mocniej na Jagiellonów, by torować sobie drogę do odzyskania tronów w Pradze i w Budzie. Przypomnijmy, że wtedy Władysław nie miał jeszcze potomka. To właśnie sprawiły, że znów zagrożone będzie wielkie księstwo litewskie ze strony Moskwy ze strony twórcy jej potęgi Iwana III Srogiego. Po powrocie do Krakowa z wyprawy mołdawskiej król podobno pił, hulał, niemniej jednak nie składał broni. Pod koniec życia szykował się także do walki z zakonem krzyżackim. No niestety zmarł w 1501 roku, otwierając szansę dla swojego młodszego brata Aleksandra, księcia Litwy. Rzeczywiście odreagowywał w małogodny sposób. Trafił nie tylko do legendy utrwalone m.in. na jednym z obrazów Jana Matejki, który odmalowuje właśnie, jeżeli można tak powiedzieć, sytuację, w której gdzieś włócząc się po krakowskich domach Jan Olbracht obrywa w takiej włóczędze od rywala w staraniach o względy jakiejś pięknej mieszczki krakowskiej. Ale potem energicznie bierze się on znów do odrabiania strat, które Polska politycznie i prestiżowo poniosła w wyniku niepowodzenia jego wyprawy. Zdecydowanie bierze się do poskromienia wielkiego mistrza Fryderyka Saskiego. Rusza na północ. By wyegzekwować obowiązywanie warunków pokoju torońskiego i podporządkowanie Pomorza Gdańskiego w Polsce przeciwko naciskowi Habsburgów z kolei był gotów zawrzeć i właściwie doszło do tego wspólne polsko-węgiersko przymierze z Francją. Jan Olbracht nie zdążył się ożenić, chociaż parę kandydatek było, czuł się coraz gorzej. Najprawdopodobniej powodem była Choroba francuska, jak się wtedy mówiło, czyli choroba weneryczna, którą w swoim niezdrowym, można tak to delikatnie ująć, trybie życia nabawił się. Nie on jeden, zresztą jego bardzo zdolny, najmłodszy brat, Fryderyk, kardynał, arcybiskup gnieźnieński, biskup krakowski jednocześnie też na tę chorobę niedługo potem umrze. Wspomniał pan profesor, że książę Litewski Aleksander Jagiellończyk prowadził wojny z Moskwą i w trakcie trwania tej drugiej wojny moskiewskiej umarł właśnie Jan Olbracht. I Aleksander zawdzięcza to, że został wybrany królem Polski tylko temu, że był wielkim księciem Litwy, choć został wybrany na króla Polski także dlatego, że był znany z ustępstw wobec sojarów na Litwie i można władztwo polskie uważało, że stwarzał taką nadzieję na miękkość wobec magnatów polskich. Czy to rzeczywiście są powody zaszczytu bycia królem Polski? Musimy sobie uświadomić, że nie miał bardzo groźnych rywali. Oczywiście wciąż pozostawał w grze Zygmunt, który nadal nie miał tronu. Władysław, czyli najstarszy brat, nie był zdecydowanie zainteresowany objęciem tronu w Krakowie. Dla państwa polskiego podtrzymanie i umocnienie Unii z Litwą było ważne. Skoro Aleksander już był wielkim księciem litewskim, można było połączyć znowu te dwa trony, Właściwie było przesądzone, że Aleksander ten tron obejmie, niezależnie od takich czy innych cech swojego charakteru, jakich dopatrują się po wiekach historycy. Aleksander był rzeczywiście bardzo lojalnym, jak o tym już wspomnieliśmy, współpracownikiem swojego starszego brata, czyli Jana Olbrachta, stosunkowo uległym panem, choć to paradoksalnie brzmi, ale chyba dobrze oddaje istotę rzeczy, na Litwie o silnej pozycji elit tamtejszych, Znajdowali się wybijający się już wtedy Radziwiłowie, ale także Gasztołdowie, a także faworyzowany przez Aleksandra Kniaś Liński, tatarskiego pochodzenia. Mocno także zabiegali o to, ażeby Litwa nie została podporządkowana Polsce, żeby ta Unia była tylko i wyłącznie Unią Personalną, a nie Unią Realną. To niekoniecznie przemawiało wobec tego na korzyść Aleksandra w oczach polskich możnowładców. I okoliczności oddania mu tronu w Polsce są inne, niż by wynikało z takiego oto założenia, że będzie słaby władca, który zrealizuje wyłącznie interesy grupy możnowładców. Owszem, w Mielniku w roku 1501 Aleksander przyjął warunki, które zostały mu postawione, a więc najpierw warunki dotyczące Unii Polsko-Litewskiej, bardzo mądrze i dalekowzrocznie sformułowane przez panów polskich, bowiem zakładały one powstanie jednego narodu politycznego, by połączyć te dwa ciała w jedno, nie na zasadzie wchłonięcia Litwy przez Polskę, ale uczynić coś bardziej zwartego dzięki tej Unii. Taka była idea Mielnickiego Układu, który polscy możnowładcy chcieli Wymusić na stronie litewskiej i znaleźli w dodatku takich przedstawicieli litewskich elit, niewątpliwą mniejszość tych elit, które zaakceptowały te warunki. Wśród nich najważniejszy był Jan Zabrzeziński, który rywalizował zwłaszcza z księciem Glińskim o rolę pierwszego możnowładcy wtedy na Litwie. Kilku takich jeszcze zwolenników bliższej, ściślejszej Unii z Polską było na Litwie i na nich właśnie ta idea Mielnickiej Unii mogła się oprzeć. Idea, która zakładała jednoznacznie, że następny władca Polski i Litwy będzie wybierany już wspólnie przez obywatelską reprezentację obydwu tych krajów. Drugi element tego mielnickiego układu to tak zwane artykuły mielnickie, które często były później interpretowane w historiografii właściwie aż niemal do naszych czasów jako stereotyp przewagi możnowładców, którzy chcą ograniczyć władzę królewską. Od Michała Bobrzyńskiego zaczyna się taki właśnie sposób opisywania owych artykułów mielnickich. Najnowsza historiografia polska, przede wszystkim najwybitniejszy historyk Prawa staropolskiego profesor Wacław Uruszczak zmienia zdecydowanie ocenę tych artykułów mielnickich podkreślając, że one są fundamentem wolności obywatelskiej. Co prawda strażnikiem tej wolności obywatelskiej przed samowolą monarchy w tym przypadku staje się rada, a więc rzeczywiście czynnik arystokratyczny. Ale od tego aktu, od artykułów mielnickich już jest tylko... Cztery lata do następnego aktu, o którym pani redaktor także już wspomniała we wprowadzeniu do naszej audycji, to znaczy do konstytucji nichilnowi, w której tę rolę gwaranta wolności obywatelskich przejmie z rąk elity możnowładczej. Cała grupa wolnych obywateli Królestwa Polskiego to jest cała szlachta. Tak, to bardzo ważny etap, jak pan profesor powiedział, w historii wolności. Ale przecież poprzednicy Aleksandra pierali się wcześniej na szlachcie. On z kolei zerwał z tą tradycją, związał się z magnatami, co spowodowało opór szlachty, niepłacenie podatków, brak pospolitego ruszenia i to wtedy, kiedy Polska była nękana najazdami Tatarskimi. W 1505 roku podczas Sejmu w Radomiu szlachta przeforsowała uchwalenie zapisów Konstytucji Nihilnowi, która władzę ustawodawczą przekazywała właśnie w jej ręce, czyli Konstytucja zrodziła się z buntu, czy król musiał ustąpić, porzucić magnaterię, na którą stawiał i podzielić się władzą. Tu jednak powiedzmy dwa słowa o sytuacji zewnętrznej, w której dokonywały się te wszystkie przemiany. Wspomniała pani redaktor o konflikcie z Moskwą. No to był najważniejszy element dla Litwy, ale stopniowo także i dla Polski. Przypomnijmy, zaraz po śmierci Kazimierza Jagiellończyka, Iwan III, srogi, moskiewski władca, uderzył na Litwę i oderwał od niej księstwa pograniczne. Po dwuletniej wojnie Aleksander zaakceptował te straty i uzyskał coś, co wydawało się, jeśli nie gwarancją, to przynajmniej nadzieją na stabilizację stosunków na tym odcinku, a mianowicie... Zgodę Iwana III na to, by oddał wielki książę moskiewski rękę swojej córki, rzeczywiście pięknej Heleny, wszystkie źródła tutaj potwierdzają, była wyjątkowej urody i okazała się wspaniałą żoną Aleksandra, bardzo wierną, nie została zmuszona do zmiany wyznania prawosławnego, to zresztą był warunek jej ojca i to niestety było tak, że... Pretekstem dla jego interwencji w kolejnej wojnie, która wybuchła w 1500 roku. Iwan twierdził, jakoby wiara prawosławna była prześladowana na Litwie, co było kompletną nieprawdą. Samo po prostu istnienie kościołów katolickich, jakichkolwiek kościołów katolickich, a było ich wtedy w Wilnie mniej niż prawosławnych, Iwan III uważał za opresję dla prawosławia, które powinno być absolutnie wyłączne na całym obszarze Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ślub z Heleną przeniósł osobiste szczęście Aleksandrowi. Dzieci się nie doczekali, ale żyjąc bardzo zgodnie, musieli mierzyć się z twardymi, brutalnymi atakami ze strony teścia Aleksandra, czyli ze strony Iwana III Srogiego, który w 1500 roku rzucił swoją wielką armię na Litwę, poniósł Aleksander klęskę. Los księstwa litewskiego stanął pod znakiem zapytania i wtedy okazało się, że Aleksander jest bardzo dobrym organizatorem obrony. Nie jest może wodzem w polu wybitnym, nie dowodził nigdy wojskami w polu, ale potrafił znakomicie zorganizować system sojuszy, który odwrócił wtedy to nie niebezpieczeństwo zagłady Litwy po klęsce o bitwie pod Wiedroszą. Uzyskał sojusz z Tatarami nadwołżańskimi, którzy uderzyli wtedy na Moskwę i co ciekawe uzyskał także sojusz bardzo skuteczny z wielkim księciem zakonu kawalerów mieczowych, Walterem z Pletenbergu, który także zadał klęskę wojskom moskiewskim. No cóż, wydawało się, że wystarczy jeszcze tylko jeden wysiłek ze strony wojska litewskiego i uda się całkowicie odzyskać wszystkie straty wcześniejsze. Wtedy właśnie otwarła się przed Aleksandrem I perspektywa objęcia tronu w Krakowie, bo wtedy zmarł Jan Olbrach, no i Aleksander chcąc zająć tron w Krakowie musiał zamiast zajmować się dalej dokończeniem dzieła kontrofensywy przeciwko Moskwie, zaczął zabiegać o tron w Krakowie. W tych właśnie warunkach Unia Polsko-Litewska zyskiwała na znaczeniu. Pomimo braku entuzjazmu do niej, mówiąc delikatnie, ze strony takich można władców jak Radziwiłłowie czy kniaś Gliński, jednak Unia z Polską była po prostu Litwie potrzebna w obliczu tego zagrożenia, które ze strony moskiewskiej wisiało nad nią twardo i brutalnie. Ale Aleksander, kiedy został królem, wpadł w nowe tarapaty z polską szlachtą. I wracamy tutaj do buntu, który zakończył się w 1505 roku konstytucją Nowi. Czy Aleksander wykazał tutaj zmysł polityczny, czy został zmuszony, stanął pod ścianą? Pan profesor jakiś czas temu powiedział, że wcale nie był takim złym królem. To jak brzmi odpowiedź? Potwierdzeniem tego, że był monarchą posiadającym kwalifikacje do sprawowania władzy była umiejętność w dobieraniu współpracowników. Te artykuły mielnickie, o których wspominaliśmy przed chwilą, oddające przewagę możnowładcom polskim, trafiły na bardzo nieszczęśliwy moment, kiedy te kluczowe stanowiska w państwie zajmowali ludzie starzy albo schorowani, niezdolni do efektywnego sprawowania władzy zamiast Aleksandra. To prowadziło właśnie do owego rozprzęgnięcia się sytuacji w Polsce i do protestów ze strony zwykłych obywateli, którzy narzekali na brak porządku, na psucie pieniądza. I wtedy okazuje się, że potrafił dobrać młodsze grono współpracowników, Powiem na miejsce kanclerza Kurozwęckiego pieczęć wielką, czyli kanclerza wielkiego koronnego otrzymał Jan Łaski. Trzeci z bohaterów naszego spotkania, pięć lat młodszy od Aleksandra, samouk nie ukończył Uniwersytetu Krakowskiego, ale niezwykle uzdolniony. Potrafił nie tylko zabiegać o pozycję Polski na arenie międzynarodowej w rozmaitych zjazdach i kongresach i misjach dyplomatycznych, ale także potrafił wyciągnąć Polskę z tego kryzysu, o który pyta pani redaktor, bo to właśnie Jan Łaski. Parł do tego, ażeby te pierwsze gwarancje wolności z układów mielnickich rozszerzyć na szlachta z szerokim ruchem, który się zaczyna wtedy właśnie niejako pod patronatem Jana Łaskiego tworzyć, ruchem egzekucyjnym, egzekucji praw i dóbr, to znaczy, aby prawo było przestrzegane w koronie, żeby nie naruszał go ani król, ani możnowładcy, żeby także dobra rozdane przez poprzednich władców, ich faworytom przywrócić wspólnemu majątkowi Królestwa. To był program Jana Łaskiego i on znalazł swoją realizację właśnie w Konstytucji Nihilnowi 30 maja 1505 roku, że nic nowego nie będzie ustanowione, co by mogło zaszkodzić obywatelom Królestwa Polskiego. O to chodziło. Nic nowego, co nie uzyska ich akceptacji, a więc ta fundamentalna zasada reprezentacji nic o nas, bez nas została wtedy właśnie przeforsowana w szerszej formule niż tylko arystokratycznej, niż tylko możnowładczej. Ona jest niewątpliwie fundamentem Rzeczpospolitej. Zasługą Jana Łaskiego był także pierwszy polski kodeks praw, statut Łaskiego, podstawowe zasady funkcjonowania ustroju i państwa. Czy to było nową? Przypomnijmy, że Polska była jednym z krajów przodujących w Europie, jeśli idzie o zastosowanie wynalazku druku, nowego wynalazku, a bez niego nie dało się przecież upowszechnić dostępu do praw, do statutów, bo tak zwany statut Łaskiego nie był pierwszym statutem w naszej historii. Przypomnijmy statuty wydawane jeszcze w czasach Kazimierza Wielkiego, ale to był pierwszy statut wydrukowany, w niedużym jeszcze nakładzie w prywatnej drukarni Jana Hallera w Krakowie w styczniu 1506 roku, a więc kilka miesięcy po uchwaleniu samej konstytucji Nichilnowi. W nakładzie chyba 150 egzemplarzy, jeżeli się nie mylę, 12 egzemplarzy zostało wydanych na luksusowym pergaminie, pozostałe na papierze i zostały rozesłane do wszystkich ważniejszych urzędów w Polsce, by każdy mógł sprawdzić, jakie jest prawo, czy coś, co się dzieje w tym momencie w państwie, w moim województwie, w moim powiecie jest zgodne z prawem, czy też łamie prawo. Tę funkcję odegrał właśnie statut zwany Statutem Łaskiego. Oczywiście nazwa oryginalna była inna, tylko upowszechniła się pod tym określeniem ze względu na osobę głównego twórcy tej inicjatywy drukarskiej. Jest pewnego rodzaju fotografią rodzącej się demokracji szlacheckiej. W tym sensie zajmuje rzeczywiście absolutnie wyjątkowe miejsce w naszej historii i ważne miejsce w historii demokracji europejskiej i praworządności.